Głos ze Szwajcarii. Program Jordana Zibury. Witam serdecznie po dłuższej przerwie głosu ze Szwajcarii, ponieważ zostałem poproszony o komentarz dotyczący katastrofy lotniczej w Smoleńsku. Najpierw postaram się skomentować pokrótce to wydarzenie, a potem opowiem czym zajmowali się Szwajcarzy w tym czasie, a zajmowali się swoją największą bolączką, czyli bankami. Mm. Jeśli chodzi o katastrofę lotniczą w Smoleńsku, to w mediach szwajcarskich zawierała ona wystarczająco powiedziałbym, miejsca, ale nie zajmowano się tym aż tak nadmiernie, jak to na przykład było w Rosji. Co bardzo mnie zaskoczyło, ponieważ osobiście z Rosji dostałem bardzo dużo kondolencji. Wiele osób, prawie wszyscy moi znajomi rosyjskojęzyczni Wspominali ten temat, co jest dla mnie bardzo zastanawiające, ponieważ stosunek Rosjan do Polaków jest mniej więcej taki sam jak Szwajcarów do Polaków, czyli nie spodziewałbym się jakiegoś wielkiego odzewu. Po reakcjach moich znajomych podejrzewam, że w mediach rosyjskich musi być e, niezły kocioł, jeśli chodzi o te wydarzenie, mm. a jak wiadomo, media rosyjskie nie są wolne, więc e, osobiście... Osobiście mam pewne, pewne obiekcje, nie wiem, myślę, że muszą tam być jakieś ukryte interesy Wracając do Szwajcarów, nie odbyło się to jakimś wielkim echem, to wydarzenie. Natomiast to wydarzenie to bardzo zbliżyło polską Polonię, która organizowała msze poświęcone właśnie tej tragedii. Organizowane były wszelkiego rodzaju spotkania, wiele czasu Polonia... Poświęci, Polska w Szwajcarii poświęciła właśnie temu wydarzeniu. Tematem, który przynajmniej w moim subiektywnym odczuciu zdominował szwajcarskie media, to były banki. Nie bez powodu mówiono wiele o bankach w ostatnim czasie. Szwajcaria to jedno z największych centrów finansowych na świecie, więc ze swoimi wielkimi, ogromnymi bankami jest narażona na takie samo ryzyko, jakie niedawno odczuła Islandia, czyli tak tzw. fenomen too big to fail. Do niedawna UBS, czyli Unia Banków Szwajcarskich, to był największy bank na świecie. Po ostatnich spekulacjach w Stanach Zjednoczonych trochę, trochę spadł w rankingu. W każdym razie, Szwajcarzy doskonale sobie zdają sobie sprawę, że, że kłopoty finansowe któregoś z tych wielkich banków mogą doprowadzić do bankructwa w Szwajcarii. W związku z tym specjalna komisja rządowa pracuje nad, nad regulacjami banków. Szwajcarzy są w tej kwestii no, kilka metrów do przodu po, przed całym światem. I właśnie niedawno ta komisja ogłosiła tak zwane sprawozdanie okresowe. Pomysłami Szwajcarów na... Na regulacje na regulację swojego sektora bankowego to takie, żeby mm, największe banki miały więcej środków własnych, mówi się o do 10%, w tej chwili zdaje się, chyba są 3 albo do takiego, nie pamiętam. Mm, minimalna płynność finansowa, czyli w razie problemów przez okres iluś dni, chyba nie, ma, nie zostało podane, ale mówi się o na przykład, miesiącu, przez, przez jakiś minimalny okres czasu banki muszą y, mieć wystarczającą ilość środków, środków płynnych, aby nadal móc funkcjonować. Y, oraz y, Mówi się również o regulacji y, ryzyka kredytowego. Polegać będzie ono na tym, że y, dany bank nie będzie, będzie miał nałożony limit kredytowy to znaczy nie będzie mógł pożyczyć więcej niż ich procent swoich środków jednemu kredytobiorcy. Zmniejsza to ryzyko w razie gdyby ten kredytobiorca nie oddał długów. Oraz jedną dość ważną, ważną zmianą zaproponowaną przez tą komisję jest zmiana organizacji banków. W razie kryzysu bank musi być tak zorganizowany, żeby w razie kryzysu można było go rozbić na drobne i uratować, ratować jedynie ważne dla, dla Państwa części, czyli na przykład kredyt dla firm czy obsługa płac. Ta komisja zdecydowanie odrzuca podatek finansowy, komentując, uzasadniając to tym, że stworzenie takiego funduszu, który byłby zasilany w podatku właśnie takiego bankowego zwiększyłby jedynie prawdopodobieństwo powstania następnej, kolejnej, kolejnej kolejnego kryzysu finansowego. Nakładając podatek na, na banki byłoby to dla nich mniej więcej tak jak ubezpieczenie, czyli płacąc chętniej by korzystali z tego, z takiego funduszu. To sprawozdanie zostało również krytykowane ponieważ brakuje w nim szczegółów, dla wielu nie idzie wystarczająco daleko. Komisja pracuje zbyt powoli. Również zieloni krytykowali, że w całej tej komisji znajduje się zbyt wiele doradców bankowych. Co mnie szczerze mówiąc nie dziwi. Taki szczegół mi się gdzieś obił o uszy, że Kredyt lobbował w Stanach Zjednoczonych w zeszłym roku przeciwko temu nowym pomysłowi obłożenia ich podatkiem i tak dalej, całej tej regulacji prawnej w Stanach Zjednoczonych tylko ponad milionem, milionem dolarów. Z innych ciekawych świadomości dotyczących banków to to, że na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy UBS-u, czyli tego już wspomnianego największego, do niedawna największego banku świata na świecie, akcjonariusze UBS-u nie dali absolutorium, menedżerom UBS-u za rok 2007, co jest e, historycznym wydarzeniem, jak do tej pory nie słyszałem, żeby coś podobnego się zdarzyło w sektorze bankowym. W świetle szwajcarskiego prawa oznacza to, że za rok 2007 mm. menedżerowie UBS-u mogą zostać pozwani do sądu przez swoich akcjonariuszy. Mm. Inną sprawą, która bardzo zdenerwowała opinię publiczną e, w Szwajcarii, jest to, że właśnie te duże banki jak Credit Suisse czy UBS wypłacały ogromne premie dla swoich menadżerów. To tyle z najważniejszych, najciekawszych wiadomości dotyczących banków. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.